Nie mów nikomu, to tajemnica. Samotność Obudziła się samotna kobieta w łóżku swoim, w pokoju swoim, w mieszkaniu swoim. Przeciągnęła się samotnie, wkładając prawy i lewy kapeć swój. Spojrzała na samotnie zegar tykający na samotnym parapecie okna swego. Stawiając prawą stopę tuż przed lewą stopą swoją, udała się do kuchni swojej, sięgając po samotnie stojący kubek na blacie swoim. Wsypała kawę, dodając samotną kostkę cukru trzcinowego, zalewając wodą z czajnika swego o temperaturze 70 stopni, mieszając samotną łyżeczką oparta o zlew swój. Zjadła sama samotną kanapkę na talerzu swoim. Ubrała spódnicę swoją na pończochy swoje, oplatające nogę lewą oraz nogę prawą swoją oraz poprawiła koronkową bieliznę swoją na biodrze lewym swoim. Guzik za guzikiem zapiła koszulę swoją i wyjęła z szafy swojej samotny żakiet swój i wsunęła w niego lewą i prawą rękę swoją. Zapakowała do samotnej torby telefon swój i wyszła przez drzwi swoje, obuta w lewy i prawy pantofel swój. Zamknęła drzwi od samotnego mieszkania, zostawiając w nim samotnego kota swego i zjechała samotną windą na parter bloku swego. Podążając samotnie do pracy swojej, została potrącona przez samotny samochód samotnego mężczyzny. Leżała samotna na samotnym łóżku nie swoim, myśląc o samotnym kocie w mieszkaniu swoim i umarła samotnie ze zmiażdżoną samotną czaszką swoją. Samotne truchło kobiety samotnie spoczywa w samotnej trumnie swojej, pod pomnikiem swoim na zatłoczonym cmentarzu. Wróć do.